Witamy w podcaście blogu Johna Cichonio oraz RealSerwis.pl. Ja jestem Cichonio, witam wszystkich, ze mną jest Johnny. Witam. Witamy też Tomka. Witam. I jest cebak z Realservice.pl. Witam. Mówimy oczywiście o ostatniej kolejce Primera Division, Działo się dosyć dużo. Mecze w ciągu tygodnia, terminarz dosyć napięty. I układ tego terminarza też trochę, trochę budził kontrowersję, ostatnio, ale o tym będziemy mówić trochę później. No tak, wyniki, wszystkim chyba znane. Barcelona wygrała z Walencją na wyjeździe 1-0. Real wygrał z z Malagą 7-0 u siebie. Zaczynamy od meczu Barcelony, który był w, w środę, pierwszy z tych dwóch. No i mecz sam w sobie bardzo ciekawy. Zaskoczenie ze strony obu trenerów, jeśli chodzi o ustawienie swoich drużyn. Na początek chciałem Was zapytać, co najbardziej Was zaskoczyło w ustawieniu Barcelony, może, bo to był chyba, chyba najciekawszy temat tego, tego wieczoru. Tomek, może, może ty, ty, ty zacznij. No to dosyć dużym zaskoczeniem było, była obecność Busquetsa na środku e, obrony na no granie trójką obrońców, no i Daniel Veszem i Adriano na skrzydłach, bardziej ofensywnie e, na skrzydłach. Po, pokaz, pokazuje to, że, że, że Guardiola e, ma różne pomysły na każdy mecz i nasz skład jest dosyć elastyczny. E, dla mnie to też pokazuje, jak bardzo Guardiola nie ufa Gabiemu Milito, powoli bo Woli nawet bardziej do tyłu przesuwać niż mnie. I to z drugiej strony pewnie też grał busket, dlatego że, że ma on zdecydowanie lepsze rozegranie. Czyli potrzebował kogoś, kto od, tyłu, od samego tyłu rozegra dobrze piłkę. No Było, była to przeciętna próba. Natomiast myślę, że należy ocenić ostatecznie pozytywnie, no bo wynik, wynik jest najważniejszy, a wynik był dobry dla nas. No właśnie, wynik był dobry, ale trzeba powiedzieć też, że bramka padła tak naprawdę dopiero kiedy Guardiola wrócił do, do, do swojego pierwotnego ustawienia. Może z okiem, okiem kibica Realu, pewnie mniej łaskawym. Jak, jak tobie się Sebak podoba ten mecz czy, i czy uważasz, że wynik jest zasłużony może w ten sposób? No moim zdaniem Walencja miała spore szanse, aby tutaj urwać punkty Barcelona. W pierwszej minutce spotkania to właśnie należały do podopiecznych Emery'ego. No, no, sety Barcelona była bardziej skuteczna w, no, w spotkaniu, no i to ostatecznie oni zgarnęli trzy punkty. No co do spotkania no, to nie będę zbytnio mówił, ponieważ oglądałem końcówkę dopiero i więcej mogę popierać dopiero po przeczytaniu relacji live. No ale moim zdaniem z tego co tutaj widać to Valencja postawiła dosyć trudne warunki podopiecznym Guardioli. Tak, mecz był bardzo wyrównany, zwłaszcza właśnie w pierwszej połowie, kiedy te eksperymenty taktyczne jeszcze, jeszcze jakby cały, czas, cały czas działały albo, albo też nie działały. Co ciekawe, Barcelona w pierwszej połowie miała 53% posiadania piłki, tylko to jest absolutnie najmniejszy wynik dla nich w tym sezonie. Potem w drugiej połowie to się trochę zmieniło no i dociągnęli do 61-62%, który jest no i tak mniej, mniej, mniej, przez mniej czasu piłki nie mieli w tym sezonie i tak wcześniej. Ja y, chciałem zwrócić uwagę na właśnie to co trochę Ty Tomek mówiłeś, że Busquets on miał pomagać rozgrywać tą piłkę, ale ta obecność Mascherano ja mam wrażenie, że trochę przeszkadzała właśnie w graniu piłką w Barcelonie. Y, oni trochę mu się bali chyba podawać, tylko y, też dlatego, że, y, no, że on się mniej, mniej komfortowo czuje po prostu w tym w tym stylu gry. Y, ale wyraźnie y, Xavi i Iniesta mieli gorszy mecz też przez to. Y, wiem, że Ty Johnny pozytywnie raczej oceniasz ten który Guardioli. No ale temu tego się, tego, tego się nie da zaprzeczyć, że druga linia Barcelony nie działała tak jak, tak jak zwykle. Nie działała tak jak zwykle, ale to nie można jakby wiesz, z kontekstu wyrywać tego. Walencja zagrała tak jak zagrała i to zmusiło Guardiola do podjęcia takich decyzji. Jak do, ja go za to chwalę i uważam, że to zadziałało dobrze. No Mówię, gdyby Messi wykorzystał swoje sytuacje, nikt by na, nie narzekał. nie? Ale teraz, żeby się odnieść do Szawiego i, i Niesty. Już w pierwszym meczu na Camp nou, Walencja pokazała jak będzie grała z Barceloną i to był najniższy właśnie wtedy procent posiadania piłki przez Barcelonę w tym sezonie. I teraz jest drugi raz, też z Valenciją. I Guardiola dostosował się do tego co zobaczył na Camp Nou, bo wiedział, że Walencja zagra tak samo. I Xavi z Iniesto nie mieli w ogóle miejsca do gry, to Xavi, Xavi z Iniaso potrzebuje, wiesz, miejsca, żeby rozegrać piłkę, rozejrzeć się, a tutaj Walencja skumulowała wszystko w środku, przez co niby były skrzydła wolne, a też nie do końca, no bo tak jak zauważyłeś, Walencja przypilnowała Daniego Alvesa, a Adriano sobie tam hasał, no i z tego tam trochę wynikało. Tak więc ja, ja, ja, ja oceniam to pozytywnie wszystko. Dosyć, dosyć łaskawa ocena. A propos właśnie Daniego Alvesa, bo... Ale czekaj, cichonio, no. No, bo mówimy tutaj wyrównany mecz, a czy, czy jesteście mi w stanie przypomnieć jakąś sytuację czystą w Walencji? No mecz rzeczywiście posiadanie piłki, walka w środku pola, tylko sytuacje bramkowe. Czy Walencja jakąś czystą sytuację bramkową miała? Bo chyba nie do końca, prawda? My, znaczy my tak. na pewno mieliśmy ich więcej. No, Barcelona miała, miała, Walencja miała sytuację w drugiej połowie przede wszystkim. W pierwszej połowie był oczywiście ten spalony Jordiego Alby. Można oczywiście mówić, że to spalony, więc jakby w ogóle się nie liczy, prawda? Ale ja, ja, ja, ja, ja, ja bym się kłócił, jeżeli byście chcieli mówić coś takiego, że to Walencja miała, miała wszystko pod kontrolą, bo to tak naprawdę były centymetry i bardzo duże ryzyko ze strony Barcelony. Ale mówimy, ale mówimy przede wszystkim, jakby o, o tym, czy, czy Emery znalazł jakiś sposób na Barcelonę. Natomiast, jak się gra z Barceloną, wiadomo, że oni zawsze te parę sytuacji, trzy, cztery sytuacje czyste będą mieć. W pierwszym meczu w Walencji z Barceloną, no to Walencja tak naprawdę strzeliła gola z pierwszego celnego strzału. i no, umówmy się, że się gra z Barceloną i, i chce, się, chce się zdobyć punkt albo wygrać to, to będzie, będzie się miało te dwie, trzy sytuacje i po prostu je trzeba wykorzystać także e, owszem Barcelona miała więcej sytuacji czystych, ale jeśli chodzi o sam system gry, sam sposób gry to ja uważam, że MRI przynajmniej e, wyrównał e, wy, dorównał Guardioli w, ty, w, ty, w tym sensie no. zgadzam się, że, że, że, że rzeczywiście był to e, ciężki mecz, natomiast też e, nie chciałbym demonizować po prostu za bardzo do spotkania Okej, okay, w takim razie y, to, był, to był jeden z y, prawdopodobnie najtrudniejszych meczów Barcelony y, y, do końca tego sezonu. I y, y, ile no, nie najtrudniejszy. O ile nie najtrudniejszy, to się jeszcze okaże. Y, powiedz Sebak, czy, y, czy ty wiązajesz z tym jakieś nadzieje w kontekście walki o mistrzostwo i czy uważasz, że, y, że właściwie już, już nie mamy na co liczyć w tym sezonie Madridistas? No moim zdaniem, no niestety po ostatnich wpadkach, m.in. w spotkaniu z Deportivo, no niestety nasze szanse na zdobycie końcowego triumfu spadły niemal do zera, No teraz musimy liczyć no nie, no, chyba na cud, no, bo nawet zwycięstwo w Grand Derby nie da nam mistrzostwa kraju. No teraz liczyłem, że może Walencja robi jakieś punkty, no to nie udało się, patrząc na pozostałych rywalów Barcelony no to ciężko, aby w których meczach stracić jakieś punkty. Hmm. Może na Villareal liczysz jeszcze... Na, na, na, na Czy znaczy, liczysz na kogoś poza, poza czołówką, może? Barcelona do tej pory straciła punkty, tak naprawdę. Zresztą Real też przede wszystkim z, z outsiderami, tylko że, tylko że ostatnio po prostu to się, to się nie zaraz zbyt często. No, moim zdaniem, teraz jak wizyt patrzymy, no to Barcelona zostały pojedynki z Saragossa, może Sevilla postara się urwać jakieś punkty. No, Via Real, może Osasuna, to. Zawsze jest niewygodny rywal, a tak to ciężko mi powiedzieć, to bardziej... No, może, jeszcze, może jeszcze Herkules e, będzie, będzie miał wyjazd Barcelona do Herkulesa, może, może tam się coś uda. Um, jak nie, no Z Herkulesem już graliśmy chyba na wyjeździe, czy mi się zdaje. A tak, tak, przepraszam, przepraszam, to, tak, tak, przepraszam, czyli już... E, to chyba odpada, takie myślenie życzeniowe. E, no niewiele, niewiele w tej chwili tak... E, no tak, grali, 3-0 wygrałem tak, tak, tak, tak było, okej. Okay. Dobra, w takim razie kibice Barcelony, czy, czy wy, powiedzcie może jeszcze, jeszcze, jeszcze ze swojej strony, jakie jak, jak oceniacie szanse na, na mistrzostwo? Już, już pomału e, mruzicie szampanek, jak to mówią? Ja mam pierwszy powiedzieć. tak? No ja bym zaczekał jeszcze, no, jesteśmy faworytem i mamy sporo punktów przewagi, ale no, jeszcze jest Real na wyjeździe, Sewilla, na wyjeździe i Real Madryt na wyjeździe. Z drugiej strony no, mam ciągle w pamięci, że Real to Także czeka sporo trudnych meczów, tak samo z Realem, z Walencją, z Sywilą. Tak więc, no, e, jeszcze, nie, jeszcze nie otwieram szampana, ale, ale mrożę. Okej, okay. Pep Guardiola miał ciężki mecz, nie tylko ze względu na trudności na boisku, ale też ze względu na swoje plecy. Tam dosyć dosyć mocno obolały, siedział na, na ławce. Powiedzcie, czy, e, czy, czy można się go spodziewać na mecz z Saragossą, czy, czy on teraz... Co się z nim w ogóle dzieje? Tomek, ty jesteś na bieżąco w tych, w, tych, w tych sprawach. Z tego co, co ostatnio patrzyłem musiał zostać w szpitalu. No, zdaje mi się, że sobotę też zostanie w szpitalu, więc tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy będzie, czy będzie obecny, no, ale jak wytrzymał obecność na ławce w środę no, mam nadzieję, że wytrzyma też tą obecność na w, sobotę, w sobotę, ponieważ jest bardzo potrzebny zespołowi. Okay. O meczu z Tarogostą jeszcze, jeszcze słowem powiemy pod koniec. Teraz przechodzimy do, do meczu Realu, który Zdecydowanie nie był, nie był tak wyrównany jak, jak ten w Walencji. Real wygrał 7-0 z Malagą. O niespodziance trudno mówić, może, może tylko wynik jest trochę niespodziewanie duży. I Ja miałem wrażenie takie, że zwłaszcza do strzelenia pierwszej bramki ten mecz nie układał nam się do końca jakby idealnie. Mieliśmy trochę problemy, żeby kontrolować, kontrolować grę na całym boisku. Quincy bardzo szybki, silny, skrzydłowy. Parę razy tam się urwał i, i, i strzelał trochę groźnie. Miałbym nie tempo tego meczu bardziej o sparing niż spotkanie ligowe. Tak, tak. No właśnie. Powiedz powiedz sobie na ile, na ile ten wynik może oznaczać, na ile się teraz możemy spodziewać po realu na przykład serii serii po 3-4-0, czy, czy jednak trzeba trochę na chłodno podejść do tego 7-0 z Malaga? Ja uważam, że każdy z nas chciałby oglądać tak grający Real w każdym spotkaniu, ale myślę, że to tylko pobożne szczęścia. Nie zapominajmy, że Malaga nie zagrała zbyt dobrze w tym spotkaniu, przeciwnik na wiele nam pozwalał, no i praktycznie kibice zastanawiali się po prostu, ile razy do bramki trafi Cristiano Ronaldo, a nie jakim wynikiem zakończy się to spotkanie. Moje no właśnie. Dane... No właśnie, bo Ronaldo strzelił, strzelił hat-trick, to jest jego czwarty hat-trick w lidze w tym sezonie, wyrównał rekord Di Stefano i Puskasa I jeszcze parę meczów zostało, więc, więc ma szansę ten rekord pobić, ale też szedł z kontuzją i to jest, ja myślę, że jedna z ważniejszych tak naprawdę wiadomości dla nas, dla madridista z, z, z tego meczu. No a do końca też jego, pamiętamy, że jego występ w spotkaniu z Deportivo, także do końca się wahał, Ostatecznie wystąpił, no teraz może być ciężko, jeżeli nie będzie mógł wystąpić w kolejnym spotkaniu. No właśnie, czy myślisz, że. Bo teraz będziemy grali z Santander na wyjeździe i na wyjeździe, na wyjeździe a potem u siebie. Um, potem u siebie z. Um, jeszcze jeden mecz będziemy mieli. Czy myślisz, że czy myślisz, że bez Ronaldo możemy mieć problemy w ataku? Myślę, że szansę powinien dostać od pierwszej minuty Emanuela de Karim Benzema powinien zostać przesunięty bardziej do tyłu, ponieważ widać, widać że po prostu na szpicie sobie po prostu nie radzi. Choć. Przebudził się, no strzelił dwie bramki, no ale każdy, każdy z nas wie, jakie ja ma spore wahania formy, no i nie można zbyt na niego liczyć w ważnych spotkaniach. No właśnie, ja się z tą zgadzam, bo Benzema strzelił te dwie bramki, ale. Um... Tak naprawdę mógł strzelić 5 i była nawet sytuacja, w której przeszkodził Sergio Ramosowi w zdobyciu Gola, bo po prostu był naspalony i dotknął niepotrzebnie piłkę. Ja się zgadzam, że zdecydowanie Adebajor powinien, e, powinien tutaj zajmieć miejsce w pierwszym składzie. Ym, y, Johnny, czy, czy ym, jako kibic, jako kibic Barcelony takim bardziej chłodnym okiem e, patrzysz patrzysz na powiedzmy formę formę piłka Geralu? E, Benzema czy Adebajor? Adebayor, e, ade chyba że Liga Mistrzów to Benzema. Aha. Bo w Lidze Mistrzów strzelił sześć goli chyba Benzema, tak? Benzema jest, jest rządzi w Lidze Mistrzów. tam przede wszystkim tam przede wszystkim się wypromowało także w Lyonie, on w Lidze nie miał aż tak imponujących wyników. Zobaczymy, zobaczymy na kogo Mourinho postawi w najbliższym meczu, w meczu z Lionem? Wiadomo, że, że te występy, którymi teraz Benzema może się cieszyć chyba, chyba właśnie są zasługą tego, tej bramki w, w, pierwszym, w pierwszym meczu. Jeśli chodzi o jeszcze parę takich spraw odnośnie składu Realu. Wiemy, że Ronaldo nie zagra i, i, i Mourinho będzie go musiał jakoś zastąpić. Czy Kaka jest opcją do zastąpienia Ronaldo w drugiej linii naszej? No i właśnie, co z tym Kaką? Ostatnio dużo się mówi, że w ogóle on przyszłości w Realu nie ma. Ja szczerze mówiąc skłaniałbym się właśnie ku takiemu wnioskowi, bo, bo nie wygląda, żeby on po pierwsze zaczął grać zbyt, zbyt imponująco, a po drugie nie wygląda, żeby dla niego miejsce w drużynie było po prostu. My gramy bardziej indywidualnie niż, niż, niż by to chyba on wymagał. Powiedz Sebak, czy, czy wiążesz jeszcze z Kaką jakieś nadzieje, czy myślisz, że powinniśmy spróbować go sprzedać jak najlepiej? Moim zdaniem kusiłbym się, żeby sprzedać Kaka, No ponieważ no, od początku nie radzi sobie po tej kontuzji. Tak, tak samo nasi czyżelnicy wybrali go na jednego z najgorszych zawodników miesiąca. Tak samo na forum redakcyjnym, gdy wybieraliśmy do głosowania, kto ma być w sądzie na najgorszego, no to niestety Kaka tam przewodził. Tak, było zgodność co do tego. No i niestety no, póki co nie może się odnaleźć. no Zobaczymy, ja bym dał czas do końca sezonu. Jeżeli nie byłeś, no to skłaniałbym się ku sprzedaży jego. Teraz już wyrażała zainteresowanie, za myślę, że, że dałoby radę. Zobaczymy, jak, jak teraz Mourinho postanowi, bo to będzie właściwie jedna, z, jedna z, z większych szans dla Kaki, żeby jeszcze spróbować się pokazać. Nie będzie Ronaldo, więc wydaje się, że, że to jedno miejsce więcej teraz w składzie będzie. Ja będę dał bardziej szansę Kanalesowi, a nie Kacem, ale to decyzja złożna, zobaczymy. No właśnie, Kanales zagrał i, i, i zanotował asystę. Co prawda nie był to, tak jak już powiedzieliśmy, zbyt trudny mecz, ale y, kto wie, czy, czy on właśnie dostanie, czy nie dostanie szansy teraz w tych najbliższych meczach. Ym, tak. Czy jeden, czy drugi jest to fantastyczna wiadomość dla kibiców Barcy? No, zobaczymy, że to fantastyczna. To no, no, no nie mówcie, że wierzy, wierzycie w to, że Kaka jeszcze odzyska formę ze swoich najlepszych lat y, z Milanu. On już Ej. przecież ostatni sezon w Milanie miał bardzo przeciętny. Ja myślę, że nigdy nie wszedł na najwyższy poziom. Myślę, że, że, że cóż, Kasus Szewczenko. Jeśli chodzi o Kakę, to on tak naprawdę nie grał w Realu nigdy w pełni sił, zawsze miał jakąś kontuzję. No ale, ale też powiedzmy, powiedzmy realistycznie, po dwóch miesiącach trudno się spodziewać, żeby on jeszcze zdążył tą formę odzyskać, bo to była zbyt długa przerwa, zbyt długa kontuzja, żeby on po dwóch miesiącach był w stanie po prostu w pełni, w pełni sił grać i, i ciągnąć naszą grę. Także ja myślę, że że sytuacja po prostu dla niego się złożyła na tyle e, pechowo, że on nie bardzo dostanie już, już, już szansę, nie, nie bardzo dostanie czas, żeby, żeby w pełni formie... To nie nie przesadzajmy też, w poprzednim sezonie Gabi Milito wrócił po jeszcze dłuższej kontuzji do składu Barcelony i jego forma od początku była rewelacyjna. Także cóż, no ja, ja, ja nie wierzę w Kakę, ja już w ogóle nie, nie wierzę w Kakę, nie sądzę, żeby jeszcze cokolwiek dał Okej, okay, to co do Kaki zobaczymy teraz. Przejdźmy do spraw może około meczowych, bo przed tym meczem z Realu z Malagą dosyć głośno się zrobiło o, o wypowiedziach Mourinho, jak zwykle zresztą. Krytykował napięty terminarz, chociaż tak naprawdę w tym przypadku akurat Malaga straciła więcej niż sam Real. Natomiast z czym można wiązać te, te wypowiedzi Mourinho dosyć prowokacyjne, bo... On powiedział na ostatniej konferencji prasowej, że dziennikarze praktycznie nie mają co liczyć na, na pojawienie się zawodników na konferencjach. Także to jest chyba sygnał, że sezon wkracza w decydującą fazę i on nie zamierza tutaj zawodników poddawać jakiejkolwiek presji ze strony mediów, o ile oczywiście będzie mógł. No i te kontrowersje to chyba to jest coś, co, co chce mediom dać w zamian. Jak, jak, jak odebraliście... Te, te, te wypowiedzi Mourinho odnośnie terminarza, to, to sobie mogę wyobrażać. Natomiast o tym, o tym też będziemy mówić, ale też przytyk pod kątem Pelegriniego i Malagi chyba, chyba niezbyt ładny. No moim zdaniem tutaj ewidentnie nie może się, się pogodzić z tym, że praktycznie stracił szansę na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Tam oczywiście mówił, że jest jeszcze szansa na zwycięstwo w Lidze Mistrzów, no ale moim zdaniem ewidentnie tutaj pokazuje, że swoją słabość z ostatnią postałą realu w ostatnich meczach i czas spotkania z Malagą. Yy, tak, on, yy, yy, on yy, powiedział jakby trochę sprowokowany przez dziennikarzy, bo yy, zasugerowali, że yy... Wobec, wobec przegranej ligi jest jakieś tam prawdopodobieństwo, prawda, że, że podzieli los Pelegriniego i też po prostu wyleci z Realu po jednym sezonie no i on jakby w odpowiedzi na to trochę, trochę w, taki, w taki obronny sposób zaatakował Pelegriniego. Nie da się ukryć, że, że w Lidze Mistrzów i Pucharze dzieje, dzieje się lepiej trochę niż, niż w zeszłym roku, ale tak jak mówisz, na pewno Mourinho nie czuje się tak pewnie, jak, jak, jak jeszcze na początku sezonu pewnie. Tak, jeśli chodzi o samą Malagę, może jeszcze, jeszcze słówko poświęcimy tej drużynie. To jest bardzo ciekawy przypadek, bo oni zainwestowali bardzo dużo pieniędzy w tym sezonie w cały zespół, zatrudnili jednego dobrego trenera, potem go wyrzucili, to był Jezu Aldo Ferreira, teraz zatrudnili dobrego, kolejnego dobrego trenera, który już pewnie do, do, dociągnie do końca sezonu i po zwycięstwie z Almerią w ważnym meczu w weekend. Teraz Pellegrini wystawił praktycznie w połowie drugi skład przeciw, przeciw Realowi. Czy ktoś jakieś ma prognozy dla, dla Malagi? Jak, jak, jak sądzi, czy oni mają szansę jeszcze, jeszcze zostać w lidze? Nie, no Chyba mają, jak tam wszyscy wrócą do składu podstawie No to wydaje, wydaje, wydaje się że Malaga ma skład na środek tabeli a przynajmniej na yy, 17 miejsce na pewno. Yy, jeszcze nie jest tak źle no mają jeszcze 12, kole 12 kolejek tak zostało do końca. Więc myślę że Malaga ma szansę na to. No, moim zdaniem ten, nie mają zbyt łatwego terminarzu no bo w następnych spotkaniach zmierzą się z zawsze niewygodnym Deportivo. Mamy przed samym z Herkulesem z Atletico no myślę że nie będzie mi łatwo walczył o utrzymanie. Ale nie po to Pelegrini odpoczywa swoich najlepszych zawodników z meczu z Realem, żeby potem przegrywali za Sassoną. No właśnie, bo pojawiła się sprawa i to Pelegrini przyznał otwarcie po, po meczu, że on właściwie wystawił drugi skład, dał odpocząć tylu zawodnikom ilu był w stanie i chętnie by jeszcze tak naprawdę paru innych nie wystawiał. Czyli właściwie przyznał się do tego, co Mourinho zarzucał Manuelowi Presiado w meczu ze Sportingiem. I to ta wypowiedź Pelegriniego, razem z tym co, co mówił Luis Garcia, czyli trener Levante tydzień temu czy dwa tygodnie temu, kiedy Levante dosyć gładko przegrało na, na, na Bernabeu. On powiedział wtedy, że to nie jest nasza wojna. Oni, oni nie walczą o utrzymanie w meczach z Realem, mecze z Realem to jest formalność w tej chwili dla tych, dla tych spadkowiczów. Ja mam tak, takie wrażenie, że to się, zwłaszcza w tym decydującym okresie właśnie, kiedy parę drużyn walczy o utrzymanie, Mm, że to y, się robią naprawdę już dwie ligi w tym momencie przynajmniej, już tak, tak prawie, że, prawie, że oficjalnie. I myślicie, czy, czy myślicie, że to może mieć wpływ jakoś na walkę o mistrzostwo jeszcze, na walkę o te, o te wyższe pozycje? Czy te drużyny z, do, z dołu tabeli po prostu będą już odpuszczać Realowi i Barcelonie? Tomek. Yy, może jeszcze taki dodatkowy komentarz. Rozumiem, że to Mourinho ma pretensje o terminarz, a to yy, yy, w meczach z Realem. I nie wystawiają rezerwowe składy, żeby dać odpocząć zawodnikom, ze względu również na terminarz, ale to taki komentarz e, poboczny. E, natomiast uważam, no, jeśli, jeśli te zespoły będą odpuszczały e, mecze przeciwko Real'owi i no to będą odpuszczały mecze przeciwko, przeciwko obydwu zespołom, więc obydwa zespoły wtedy zgarną szybko, Natomiast jest to bardziej niekorzystne nagle Realu. Po pierwsze dlatego, że już ma stratę 7 punktów i to Barca musi tracić punkty, jeśli Real ma jeszcze mieć jakiekolwiek szanse na tytuł mistrzowski. Po drugie to Real potrzebuje więcej ciężkich meczy, żeby ta drużyna jeszcze bardziej nabrała pewności siebie, nabrała stylu. Natomiast taki mecz z Malagą oczywiście na pewno cieszy. 7-0 cieszy fanów Realu, ale zespół nie sądzę, żeby dzięki takiemu spotkaniowi, spotkaniu robił jakikolwiek postęp, także myślę, że bardziej to Real potrzebuje zespołów, które się zepną na Reali, i postarają się wyrwać jakieś punkty, żeby zrobić jakikolwiek postęp. Ja chciałem tylko dodać, że no trochę Pellegrini to może tylko tak powiedział, nie sądzę, żeby specjalnie to zrobił, może to był taki przytyk właśnie w stosunku do Mourinho, bo... Y jeżeli ktoś walczy o utrzymanie, no to sobie nie wybiera meczów, w których, okej, okay, tutaj zdobędziemy punkt, tutaj nie. Tylko im dalej w sezon zostaje na przykład trzy kolejki, i przypuśćmy, z Barceloną by grali, no to i by brakowało im jednego punktu, no to by żywy sobie wypróli, żeby zdobyć ten jeden punkt. No. Nikt nie będzie odpuszczał im dalej w sezon. Tak naprawdę będą jeszcze gorsze mecze dla Realu i Barcelony. Yy, na przykład w ostatnich czterech kolejkach, jeżeli mistrzostwo jeszcze nie będzie rozstrzygnięte, a do tego w dole tabeli też nie będzie wiadomo kto spadnie i będzie mała, mała różnica, więc to, to, to tak nie działa do końca, to że się mu ktoś powie, że ktoś wystawił rezerwowy skład no okej, okay, ale weźmy to w nawias i jednak y, wszyscy chcą wygrywać albo zdobywać punkty, chociaż nie zawsze się da, no jednak i, i fa, faktycznie kre, Tomek mówisz, to co mówisz to masz rację, że Realowi będzie ciężej, no bo ma stratę 7 punktów do Barcelony, więc musi każdy mecz wygrać i, i, i to na, na, na nim ciąży presja. tak No ale tak żeby jeszcze jakieś, jakieś bardziej, bardziej konkretne dowody odnośnie tego co powiedział Pellegrini nie zagrał Rondon, który jest podstawowym zawodnikiem no i, i on nie miał urazu, nie zagrał Seba Fernandez od początku, nie zagrał Jesus Games, chociaż on akurat nie zagrał z powodu zawieszenia. Także trochę jednak ten skład Malagi nie był tak mocny, jakby mógł być. Okej, okay, powiedzmy teraz chwilę jeszcze o tym, co nas czeka w weekend, bo nie zwalniamy tempa. Kolejne mecze przed Realem i Barceloną. Barcelona gra z Saragosą u siebie, więc wydaje się, że to będzie spacerek, ale potem przed Barceloną mecz z Arsenalem i powiedz Tomek, czy myślisz, że Guardiola będzie próbował kogoś oszczędzić? No bo jednak Saragossa to nie jest drużyna, której, której by się tak naprawdę mógł bać i już par, parokrotnie przeciwko tym słabszym drużynom wystawiał paru zmienników. Myślisz, że, że wyjdzie pełnym składem, czy jednak będzie próbował kogoś oszczędzić na Arsenal? Mam nadzieję, że, że paru zawodników dostanie swoją szansę. Może Afelaj od pierwszych minut może... Bojan na pewno wyjdzie, Messi. Myślę, że Czawi odpocznie, ze względu na to, że dopiero co wrócił po kontuzji. Także nie wiem, czy, czy już można się spodziewać Pujola. Chyba, chyba jeszcze nie warto ryzykować jego zdrowia. Także taki skład będzie lekko poszatkowany, ale myślę, że, że ze zwycięstwem tak czy siak nie powinno być problemów. Johnny zgadza się? Skład, skład Barcelony na Saragos y tak, no myślę, że to co to, Tomek mówi, e, że na pewno Messi zagra, to, to Messi chyba żadnego meczu, jeżeli jest zdrowy, to nie odpuści, nawet nie pozwala, żeby go zmienić, więc e, e, ciężko jest z nim wytrzymać czasem. E, no przed Arsenalem nie sądzę, żeby, jakieś, e, żeby ktoś miał tu odpoczywać specjalnie, no bo e, gramy w sobotę, potem we wtorek, więc jest, e, nie, nie trzeba podróżować, jesteśmy w Barcelonie wyjdzie normalny skład. Myślę, może Afela i tak jak Mato Tomek mówi, może Bojan nawet może zagra, ale to nie sądzę, żeby, żeby szczególnie tutaj Guardiola w tym meczu musiał ratować. Może Gabi to w końcu zagra, to, bo, to by było ciekawe. To by było święto chyba. Ale to co mówiłeś o Messi, bardzo podobny jest pod tym względem do Ronaldo, czyli on chce grać w każdym meczu tyle, ile, ile po prostu się da. Tak jak już wspomnieliśmy, Ronaldo teraz będzie odpoczywał, przynajmniej z Racingiem na wyjeździe. No i wyścig o trofeo Piccici Znów e, nabiera rumieńców. Ronaldo tym hatrykiem dogonił Messi'ego. Według Marki nawet go e, przegonił. Teraz przed sobą będzie, będzie miał dwa mecze e, poza boiskiem. E, e, zobaczymy, co zrobi Marka, jeżeli, jeżeli Messi trafi, e, trafi, trafi do bramki rywali i, i wyprzedzi. Trzeba powiedzieć, że Messi tak zagrał parę meczów mniej od Ronaldo, więc. Ale ma, ale ma jedną bramkę mniej, według Marki. Tak, więc jeśli chodzi o, o, o skład Realu na, na Racing, my oczywiście nie mamy jeszcze meczu z Lyonem zaraz po tym meczu, dopiero, dopiero za dwa tygodnie, ale wiemy też, że nie zagra Las w środku za, Las, Las diara, oczywiście, za pięć żółtych kartek, zawieszenie. Seba, kogo spodziewa się w jego miejsce? Czy myślisz, że to będzie Granero, taka bardziej ofensywna akcja, of, of, ofensywne ustawienie, czy raczej po prostu defensywny pomocnik? Moim zdaniem szansę może dostać Gago, który w ostatnim meczu co prawda nie popisał się, ale jest nie gra zbyt długo. Myślę, że nie postawi na skład bardziej wyważony, ponieważ nie będzie chciał stracić głupiej bramki i do końca myślę, że będą wahały się losy tego dwóch meczu. Yy, tak, Gago zagrał parę minut w, w, tym, w tym ostatnim meczu i wydaje się, że on jest trzecim w tej chwili środkowym pomocnikiem po Podjarze i po... Kedirze. Też mi się nie wydaje, zwłaszcza na, na wyjeździe, żeby Mourinho ryzykował Granero w to miejsce. No a z, z Racingiem może być dosyć, dosyć ciężki mecz. Racing w ostatniej kolejce grał z Almerią na wyjeździe i mimo, mimo że grali w dziesiątkę po czerwonej kartce jednego do brońców, udało im się strzelić gola i potem bardzo dzielnie i zdecydowanie się, się bronili. Także myślę, że może być twardy mecz przed Mourinho. Tym bardziej, że w Racingu zmienił się już trener i, i to drużyna po prostu wygląda mocniej niż, niż Niż, niż przedtem. My pomału już kończymy, ale zanim jeszcze się pożegnamy, to Sebak, Twoje ogłoszenia, proszę bardzo. No ja tutaj z tej strony chciałbym wszystkich poinformować, że od właśnie od tygodnia, od czy tam dwóch tygodni jest również nasze forum dyskusyjne, Real Service PL Kośnik Forum. Bardzo wszystkich zapraszamy gorąco do udzielania się, ponieważ jak na razie widzimy nie jest zbytnio ono aktywne. Wszystkich chętnie zapraszamy do jest również, jest organizowany nabór na moderatora forum, wszystkie osoby, które są zainteresowane dołączeniem do naszej załogi. Proszę sam o kontakt pod numerem gadugadu 39034 Dostępny on również jest w dziale Redakcja na stronie. O, dziękuję. Tak, także wszystkie informacje na stronie Real Service, gdyby ktoś był zainteresowany, zapraszamy na forum, które teraz już myślę też, że będzie, że będzie się coraz bardziej rozwijać. To tyle od nas w tym tygodniu. Zapraszamy po następnej kolejce w przyszłym tygodniu. Dziękujemy do usłyszenia.